Fuck. w 23 wydaniu audycji Misterium Grozy. Przed wami Krzysztof Korsarz Biliński i zapraszam oczywiście na kolejny czwartkowy wieczór z literaturą niesamowitą. Tym razem wieczór może nie będzie tak długi jak poprzednie wydania, ale coś trzeba tutaj wyjaśnić. Jest to wydanie 23. Wydanie oczywiście, które przeciągało się już od pewnego czasu i ciągle w jakiś sposób brakowało mi go, a żeby zakończyć wydanie, żeby zamknąć audycję w jakąś konkretną całość. Jak sami dobrze wiecie, liczba 23 wiele mówi dla wszystkich zajmujących się szeroko pojętym okultyzmem. Liczba 23 to przede wszystkim liczba wykorzystana przez ruchy dyskordiańskie no i te właśnie ruchy bardzo mocno jakby sprzeciwiające się wszelkiemu ładowi i porządkowi na świecie traktują liczbę 23 jako liczbę magiczną, no aczkolwiek chociaż nie oni jedyni, ponieważ jeszcze przed nimi kilku innych autorów chociażby literatury fantastycznej jak William Burroughs, no, mieli pewnego rodzaju obsesję na punkcie liczby 23, no i dla niektórych była to liczba pewnego rodzaju pozytywna, ale dla większości liczba była ta właśnie liczbą pechową, liczbą negatywną. Tutaj można powiedzieć, że audycja numer 23 właśnie swoją pechową drogę przebyła. No i mam nadzieję, że szczęśliwie akurat zakończy, a więc w tym 23 wydaniu Misterium Grozy, poza tym, że jest krótsza od poprzednich, jak już mówiłem, znajdzie się kilka tak ciekawych informacji, ażebyście ten czas spędzili nie marnotrawiąc go, a właśnie Wspólnie ze mną dzisiejszego wieczoru wniknęli w świat dwóch przede wszystkim pozycji książkowych, jakie chciałem omówić, czyli Mikołaja Marceli Nie Martwi ciała wasze jak chleb, a także pierwszej odsłony novel horror masakry, sakrament okrucieństwa Łukasza Radeckiego i Tomasza Mordum X, siwca. Te dwie pozycje będą jakby głównymi tematami dzisiejszej audycji, ale poza nimi chciałem jeszcze powiedzieć o czymś, co jest bardzo świeże i na czasie. Wychodzi bowiem na światło dzienne drugi numer magazynu Okolica Strachu. W tym magazynie oczywiście biorę pewnego rodzaju udział w jego tworzeniu, więc tutaj może nie będę specjalnie opisywał wszystkiego z punktu widzenia jakby obiektywnego, a bardziej powiem o tym, co chciałem tutaj zarekomendować, bo myślę, że drugi numer Okolicy Strachu dla wszystkich miłośników literatury grozy będzie numerem dosyć interesującym. Zresztą nie tylko dla miłośników literatury grozy, ale również dla miłośników okultyzmu. Znajdzie się tam bowiem pierwszy raz niepublikowany nigdy wcześniej w Polsce, w polskim przekładzie, w przekładzie Krzysztofa Azarewicza, opowiadanie Alistera Crowleya, Allegoria. To można powiedzieć jest w pewnym, w pewnym sensie hit numeru drugiego Okolicy Strachu, ale poza opowiadaniem Crowley'a znajdą się jeszcze opowiadania jednego oczywiście też z bardziej znanych pisarzy polskiej literatury grozy Tadeusza Oszubskiego, opowiadanie Pod mostem, Będzie też, będą też opowiadania Agnieszki Kwiatkowskiej, druga część kończąca opowiadanie Kobiety Błogosławionych Wojciecha Chmielarza, Marta Lasik z opowiadaniem Matka, Michał Jadczak, bardzo lovecraftowsko w tym numerze, eksperyment profesora Szafera, no i na koniec powiedzmy działu opowiadań Kazimierz Kirch junior i Michał J. Walczak z opowiadaniem współczesnym, mocno osadzonym w, spo w społecznych realiach szkolnych, można powiedzieć, bólu Rasa. Wywiady tego numeru to również wyjątkowi goście na stronach okolicy strachu, bo jest to między innymi jeden z najbardziej znanych w chwili obecnej pisarzy grozy polskiej Stefan Darda, no i jeden z legendarnych pisarzy, na którym koty jedni wieszają, a inni z uśmiechem pewnym podziwiają jego. Bądź co bądź nie najwyższych lotów, ale... W pewnym sensie można powiedzieć, że sentymentalną dla co niektórych literaturę, czyli wywiad z Guyem Smithem. Jak sami się przekonacie, Guyen Smith posiada wiele, wiele różnych ciekawych zainteresowań można powiedzieć też, że typowych dla Anglika. No i ten wywiad rzuca pewnego rodzaju światło na tę osobę. Ja czytając ten wywiad przynajmniej byłem na tyle usatysfakcjonowany, że miałem inne jakby wyobrażenie o tym pisarzu, zupełnie inne, a spotkałem osobę, wiadomo, nie genialnego jakiegoś artysta, ale osobę ciekawą, która można powiedzieć, dopięła swego w życiu. Sami zresztą mam nadzieję przeczytać ten niedługi wywiad z ciekawością. W publicystyce najnowszej okolicy strachu, a oczywiście tej publicystyki nie mogło zabraknąć, jako że wielu czytelników magazynu bardzo pozytywnie wypowiadało się o dziale publicystycznym. No i w najnowszym numerze będziemy mieli dwa artykuły, które są jakby... Wynikiem wykładów wygłoszonych na konferencji naukowej Światy Grozy 2, na której oczywiście też byłem, no i o której też opowiadałem wam w jednym z wydań Misterium Grozy. W tych publicystycznych artykułach właśnie spowinowaconych z, ze światami grozy 2 mamy do czynienia z artykułem dybuk dawniej i dziś Sylwii Jankowy oraz groza w sztuce obecnej w przestrzeni miejskiej Justyny Czupiłki. Te dwa artykuły są właśnie wynikiem współpracy z ośrodkiem badawczym Fakta Fikta. Poza nimi znaleźć możemy kontynuację w publicystyki Filipa Szyszko za drzwiami prosektorium. Mamy kontynuację Kazimierza Kyrcza strachów małych i dużych. A z nowych rzeczy zupełnie mamy dwa, można powiedzieć, nawiązujące do feminizmu artykuły Magdaleny Ślęzak Feminizm i szowinizm Kobieca tożsamość wczoraj i dziś oparta oczywiście na gruncie literatury y, niesamowitej, literatury grozy i, i fantastycznej. No i Dorota Wasiucionek, Bo to zła kobieta była, czyli o wizerunku postaci kobiecych w polskim horrorze i tutaj będziemy mieli do czynienia z polskim horrorem filmowym. Magda Białek nawiązuje do wizji wstrętu w utworach, w dramatach mistycznych Juliusza Słowackiego, a Mariusz Orzeł Wojteczek zastanawia się nad jednym z najważniejszych pytań dla miłośników horroru, czyli czy horror potrafi nas jeszcze zaskoczyć? Ja osobiście myślę, że owszem, gdybym tak nie myślał, to pewnie bym horrorem się nie interesował. Ale sami będziecie mogli polemizować być może na łamach czy to internetowych, czy różnych innych magazynów z artykułem Mariusza Wojteczka, który też nomen omen jest polemiką ze zdaniem redakcji Nowej Fantastyki. Na koniec mamy krótki i taki, można powiedzieć, troszkę rozluźniający artykuł Marka Stelara Seks i Książki. Czym łączą się ze sobą te dwa zjawiska, a więc seks i książki będziecie mogli przekonać się właśnie nabywając lub też czytając w inny sposób Okolice Strachu, numer drugi. Ja oczywiście serdecznie was do zainteresowania tym magazynem zapraszam. Właśnie w tym tygodniu magazyn dociera do nas z drukarni i jest już wysyłany powoli do wszystkich, którzy zamówili numer w przedsprzedaży. Potem więc może takim krótkim omówieniu okolicy strachu zapraszam was na dwa główne dzisiaj punkty Misterium Grozy. No i mam szczerą nadzieję, że nie będzie już tak, abyśmy co dwa tygodnie nie mieli okazji się usłyszeć. Zbyt wiele bowiem książek i wydarzeń ma miejsce, abyśmy sobie na takie absencje mogli pozwolić. Przede wszystkim w filmie, ale także w literaturze Grozy od bardzo długiego już czasu mamy do czynienia z fenomenem zombie. Ten fenomen ma pewien charakter taki niesłabnący jakby. Ciągle pojawiają się nowe utwory, autorzy w różny sposób starają się z tym motywem obchodzić. Nawet my ostatnimi czasy w audycji Misterium Grozy mówiliśmy o zombie.pl, książce Łukasza Radeckiego i Roberta Cichowlasa, Książce, która właśnie bardzo, w bardzo fajny sposób dała sobie radę z tym, no trzeba tak już powiedzieć, wyświechtanym motywem ostatnich lat w literaturze grozy, no ale książka ta ze względu na różnego rodzaju smaczki, które w niej się pojawiły, różnego rodzaju odniesienia i też sporą dozę dystansu jakby do tego tematu, stała się książką bardzo interesującą, świeżą, oryginalną i dostarczającą masę dobrej rozrywki z samym horrorem, może już takim, który by wpływał jakoś na ludzi, rzeczywiście ich przerażał, może już ten motyw nie ma wiele wspólnego, ale ciągle jest to motyw, na podstawie którego można rozwinąć ciekawą, fascynującą fabułę, pokazać interesujący świat, postapokaliptyczny najczęściej, no i w w pewnym sensie jest to temat też dla ludzi zajawionych zombizmem, jak ja bym to nazwał, czyli dla tych sympatyków, wszyscy, którzy ten motyw y, lubią. Jest to fajna gratka, żeby gdzieś przenieść się w coraz to inne światy. Mniej więcej tak nawet jak było to w takich trylogiach jak Apokalipsa Z, Manela Laureiro, no i oczywiście w przeglądzie końca świata. My na naszym polskim rynku mamy również kilka książek na temat zombie. No, zombie Pel to była jedną z tych, które omawiałem ostatnio. A dzisiaj zabierzemy się za jedną z tych książek, które z założenia miały być bardziej odbiegające od tego, co powszechnie jest przyjęte w kanonie apokalipsy zombie. Książkę Mikołaja Marceli Nie martwi ciała wasze jak chleb. Same już, samo już wydanie książki też przedstawia nam się w sposób bardziej artystyczny i nietypowy. Mamy tutaj bowiem czarne ramy na każdej stronie książki. No i dzięki temu czytamy ją trochę inaczej niż każdą wydaną standardowo. Ten zabieg może w jakiś sposób miał być takim, który bardziej umrocznia tą książkę, tak czy inaczej mi bardzo się takie wydanie podoba, odbiega od wielu innych, no i dzięki temu mamy na półce książkę i też czytamy książkę taką trochę inną niż zazwyczaj. Jak już wspomniałem, u Mikołaja Marceli w książce Nie martwi było jakby pewne założenie bardziej artystyczne niż w wielu tych poprzednich książkach, które czy to omawialiśmy, czy też w filmach, które oglądaliśmy. Nie martwi to powieść łącząca tak jakby trochę ze sobą zarówno ten Myśl apokaliptyczną zombie, czyli rozprzestrzeniającego się wirusa, jak i jednocześnie myśl taką pewną mistyczną. Myśl, która być może gdzieś tam nawet początki swoje ma, no przede wszystkim ma początki swoje w kulcie voodoo, ale też w tych filmach z lat 70., włoskich horrorach 70. i 80. lat na temat zombie, w których to pojawiały się takie elementy, jak na przykład to, że piekło już nie może przyjąć więcej zmarłych, zostało jakby w pewnym sensie przeludnione. No i teraz ci, którzy umierają, powracają do życia i to piekło jakby przenoszą na ziemię. To była coś, jedna z takich teorii, które świtają mi po głowie, a które właśnie pojawiały się chociażby nawet w utworze zespołu Wudu takiego polskiego, starego, heavy metalowego zespołu. Tam był utwór na ich jedynej płycie tytułowy utwór Czas Wudu, i w tym utworze też było właśnie powiedziane, że gdy zabraknie miejsca w piekle, martwi wyjdą na świat, coś w tym stylu właśnie. Ale zanim przejdziemy już tak do konkretnie tego motywu w książce Nie martwi Mikołaja Marceli, warto spojrzeć na tę książkę tak bardziej globalnie. Niemartwi, jak już mówiłem, jest pewnego rodzaju książką o nastawieniu takim bardziej artystycznym. Sam początek Niemartwych to jakby intro całości napisane przy użyciu narracji wstecznej. Chodzi o to, że poznajemy finał opowieści i od tego finału cofamy się jakby do jego przyczyn. Zabieg jest zarówno i ciekawy, interesujący, i z drugiej strony trochę karkołomny. Karkołomny dlatego, że tak czytaną narrację, tak, tak napisaną narrację czytamy z pewnym utrudnieniem. Przede wszystkim jeszcze wtedy, kiedy mamy tutaj do czynienia z początkiem powieści. A muszę powiedzieć, że nie martwi jako powieść z właśnie na samym początku, jest książką trudną. Zauważyłem już nawet kilka podobnych recenzji, bo ja akurat miałem w swoim odczuciu też takie z początku taki zgrzyt, że bardzo ciężko zaczynało mi się czytać Nie Martwych i znalazłem to później również w kilku recenzjach innych osób, że narzekały jakby na niespójność początku, może po części trochę na ten fakt narracji wstecznej, ale tutaj narracja wsteczna broni się również właśnie tak, jak mówiłem, swoim walorem artystycznym, bo jest naprawdę dobrze napisana, tylko trzeba w nią jakby wsiąknąć. A tym samym warto zauważyć, że Mikołaj Marcela nie zrobił tego jakby w sposób eksperymentalny, tylko taką narracją wsteczną bawił się już wcześniej, o czym czytamy w wywiadzie, który został przeprowadzony dla magazynu Creatio Fantastica. Tam właśnie Mikołaj Marcela mówi o swojej współpracy przy tworzeniu scenariuszy do teledysków. I tutaj taką narrację wsteczną mamy w teledysku zespołu Magnetic Clouds do utworu push play. W tym teledysku, który oczywiście sobie musiałem zobaczyć, dokładnie mamy coś takiego jak na początku Niemartwych, a więc mamy zakończenie wydarzenia i od tego zakończenia cofamy się, cofamy aż do samego początku. Zabieg, jeżeli chodzi o materiał wideo, o teledysk, jest naprawdę świetny. Jeszcze przy użyciu oczywiście nowoczesnych kamer, nowoczesnego montażu, wygląda to bardzo, bardzo atrakcyjnie. Tak tutaj w Niemartwych, jeżeli mamy na tyle dobrą wyobraźnię, też sprawi nam frajdę czytanie takiej narracji, ale jak już mówię, ta narracja bardziej sprawdziłaby się w wypadku filmu. Co do jeszcze zgrzytów na początku książki, o których tutaj wspominałem, chodzi o to, że pierwsze rozdziały są bardzo poszatkowane. Poznajemy tak jakby przypadkowych bohaterów, którzy pojawiają się w świecie opanowanym przez zombie, no i każdy z nich ma swoją odrębną historię. Nie za bardzo się one ze sobą łączą i to w pierwszym takim odczuciu może być trochę takie mylące i powodować pewne rozkojarzenie, jednak kiedy przebrniemy te pierwsze strony, nagle powieść zaczyna składać się w całkiem zgrabną narrację, z którą już będziemy szli do samego końca i tutaj od pierwszych, można powiedzieć, takich wprowadzających motywów dalej akcja będzie zsunęła się już bardzo, bardzo szybko, sprawnie no i pomiędzy tym wszystkim będziemy mieli Raczej to, co dosyć rzadkie w klimatach postapokalipsy zombie, będziemy mieli do czynienia ze sprawą kryminalno-detektywistyczną, tak można byłoby to nazwać. Pojawia się również postać takiego rasowego detektywa, jest nim Wiktor Strachowski, no i wokół niego też wiele rzeczy będzie Krążyć. A tak naprawdę m, głównymi bohaterami książki można powiedzieć jest m, lekarz Michał Sander, który zerwał ze swoją praktyką lekarską, również zerwał z, jakby kontakt z całym światem, wyprowadził się w góry w Bieszczady i tam w samotnej chacie gdzieś pośród drzew spędza spokojnie swoje życie, spokojnie aż do czasu spotkania z Leną Moryc bohaterką, która pojawia się na początku książki w dwóch zupełnie innych odsłonach. Raz jako bohaterka, która stara się powrócić do swojego rodzinnego z domu w świecie właśnie opanowanym przez zombie no i w tym domu nie spotyka już swoich rodziców, ale właśnie matkę zamienioną w jednego z żywych trupów, ale w tej chwili kiedy natyka się na tą swoją matkę, zdarza się coś bardzo, bardzo wyjątkowego, o czym właśnie za chwilę. Drugie spotkanie z Leną Moritz to wtedy, kiedy Michał Sander ratuje ją w Cudzysłowie z pewnego rodzaju rytuału, jaki miał się odbyć i w którym właśnie Lena Morec miała przeistoczyć się w żywego trupa. A co z czym, jak i dlaczego, już wam wyjaśnię. W Niemartwych mamy do czynienia z trochę inną sytuacją niż zazwyczaj. Tutaj mamy oczywiście pierwotną apokalipsę zombie, kiedy ludzie nie dają sobie rady, gdzieś się zaczynają mimo wszystko grupować się w tak zwanych fortach. Fortami są oczywiście różne osiedla zamknięte, różne takie miejsca, gdzie ludzie mogą zabarykadować się, odciąć od świata żywych trupów i tam pędzić prowizoryczne, normalne życie. W Niemartwych właśnie jest to bardzo istotne, że mamy do czynienia oczywiście z wielkim chaosem apokalipsy zombie, jednakże z chaosem w pewnym sensie opanowanym. Opanowanym o tyle, że nie mamy tutaj do czynienia z rozbiciem rządu, nie mamy do czynienia z upadkiem cywilizacji jakby, ale z tak właśnie bardziej zorganizowaną formą, gdzie rząd, tak zwany rząd ludzkości istnieje nadal, sprawuje pieczę nad innymi, co, czym jest tak, czymś jakby w klimacie organizacji Narodów Zjednoczonych. No i on jakby cały czas kontaktuje się z tymi różnego rodzaju fortami, różnego rodzaju, można powiedzieć, państwami, które cały czas jeszcze istnieją gdzieś pomiędzy tymi wszystkimi żywymi trupami, no i tym samym właśnie nie mamy do czynienia z totalnym chaosem. Raczej ludzkość potrafiła się zorganizować, wojskowi nie są tak naprawdę do końca źli, oczywiście każdy jest człowiekiem i tutaj oczywiście na mankamenty ludzkiej natury Mikołaj Marcela również stawia jakby mocny nacisk, no ale mimo wszystko przedstawia nam świat, który jeszcze względnie dobrze istnieje. Ale takim punktem zwrotnym w tej chwili, kiedy właśnie ludzkość już była jakby na granicy upadku. Wszystko to, co miało wpływ na to, że ludzkość jeszcze istnieje, było to, było to, że w pewnym dziwnym momencie żywe trupy przestały atakować ludzi. To jest akurat fajne i zaskakujące w książce Nie martwi. Nie wiemy, dlaczego tak się stało. Po prostu tak jest i ludzie... W w pewien sposób zaczynają egzystować, tak koegzystować z żywymi trupami. One gdzieś tam się snują po świecie, ale ludzi nie atakują, ewentualnie takie ataki zdarzają się sporadycznie. No a większość czasu ludzie mogą poświęcić na pracę, na odbudowę swojej cywilizacji. Ta dziwna sytuacja oczywiście wzbudza wielkie podejrzenia różnego rodzaju ugrupowań, a właśnie w świecie niemartwych pojawiają się dwa takie mocno zwalczające się ugrupowania. Pierwszym z nich, o którym można byłoby powiedzieć, to są tak zwane pantery, a pantery są łowcami właśnie zombie. Dla nich żywe trupy przedstawiają tylko coś wrogiego, co trzeba zniszczyć, coś, co nie powinno mieć miejsca na świecie, no i oczywiście do tego dążą. Ale wśród przeciwników panther jest taka opozycja jakby pewnego rodzaju względem nich i jest to kult brata Ezechiela. Kurt, kult brata Ezechiela to jakby pewnego rodzaju parareligijna organizacja mówiąca o tym, że Żywe trupy to jest jakby coś doskonalszego od ludzi, to jest y, możliwość bycia nieśmiertelnym i tutaj, co bardzo znamienne dla książki Nie martwi, ten kult brata Ezechiela wprowadza pewnego rodzaju jakby y, religijno-mistyczne tłumaczenie żywych trupów. To coś, czego jeszcze nie było. Potraktowanie żywych trupów jako czegoś związanego właśnie z pewnym religijnym objawieniem jest tutaj z rzeczą taką nowatorską i dosyć ciekawie zorganizowaną, ponieważ kult brata Ezechiela rozwija się dosyć szybko, przejmuje nowych wyznawców i ma ich też bardzo wielu. No i jest pewnego rodzaju, wychodzi jakby z założenia pewnej teorii Gai. O teorii Gai mówi, no nie chcę tutaj za wiele zdradzać, ale gdzieś już przy zakończeniu książki jeden z, jedna z ważnych, kluczowych postaci mówi o tej teorii jakby o czymś bardzo takim naturalnym, że żywe trupy to jest pewnego rodzaju taki zbiorczy organizm, coś w stylu powiedzmy oceanu świadomości człowieka, tak jak mówił o tym Carl Gustav Jung, że, ten, że ludzkość jakby tkwi w jednym tym oceanie świadomości i podobnie żywe trupy też jakby mają taką swoją własną zbiorową świadomość, której oczywiście ludzie nie mają szans na razie doświadczyć ani w żaden sposób jej rozgryźć. No a właśnie kult brata Ezechiela proponuje jakby tą ścieżkę rozwoju w cudzysłowie człowieka, żeby stać się właśnie nieumarłym no i dzięki temu być nieśmiertelnym, być jakby osobą, która jest o tyle doskonalsza od zwykłego człowieka, że nie ma tych co człowiek problemów, nie ma tych potrzeb, istnieje jakby bardziej wolna, jest Czymś właśnie ponad tą całą naszą cywilizacją, czymś doskonalszym, bo człowiek, który był do tej pory, to człowiek, to istota w ogóle zagłębiona w wielu swoich kompleksach, w wielu problemach, posiadająca więcej stresu niż przyjemności ze swojej egzystencji, a taki żywy trup jest już nieśmiertelną istotą doskonałą. Oczywiście z kultem brata Ezechiela i z tymi teoriami nie może się pogodzić główny bohater książki Michał Sander, a... Fajną sprawą jest pokazanie właśnie tego, że Michał Sander, który żył w odosobnieniu w Bieszczadach, nagle styka się z tym, że świata dookoła niego już nie ma, a on tak naprawdę, przeżywając w spokoju swoje e, odosobnione życie, nie miał pojęcia o tym, że wszystko się tak naprawdę dookoła zawaliło, zmieniło i teraz nie ma już świata, jaki doskonale pamiętał. Ta zmiana również wpływa na to, że on, angażując się w sprawy teraz współczesne, bierze tutaj jakby dużą odpowiedzialność również za większość e, społeczeństwa, można tak powiedzieć. W książce Nie martwi jeszcze jedna rzecz jest taka, która mnie zainteresowała, zaintrygowała i pokazała to, że właśnie w całym tym galimatiasie apokalipsy zombie. Bardzo istotną rolę pełnili właśnie polscy naukowcy i to jest bardzo fajny, ciekawy akcent, który pozwala też jakby na to spojrzeć na tą książkę jako książkę opowiadającą o zagładzie zomb apokalipsie zombie właśnie w kontekście całego świata, że to nie jest tak, że Polska tu gdzieś dzieje się coś złego, nie wiadomo dlaczego i tak naprawdę Polska jest, jest gdzieś odcięta od świata yy, i nie ma jakby większego wpływu na jego dalsze losy. Tutaj akurat jest inaczej, ponieważ to polscy naukowcy gdzieś pomiędzy tym wszystkim maczali palce w tej Apokalipsie, gdzieś byli w to wplątani i tutaj jeżeli chodzi o cały ten wątek no taki trochę teorio-spiskowy można powiedzieć, jest fajnie rozegrany i bardzo podobała mi się akurat taka jego rola w powieści Marceli. Patrząc też na niemartwych właśnie tak z dystansu, muszę powiedzieć, że książka jest naprawdę książką bardzo interesującą. Poza tym początkiem, na który trochę narzekałem, dalej akcja książki toczy się, też o tym wspomniałem, bardzo szybko i dostarcza nam tym samym dużo dobrej popkulturowej rozrywki. Mikołaj Marcela wplata bowiem różnego rodzaju odniesienia do, czy to właśnie do nawet filmów związanych z zombie czy też do ogólnie świata popkultury, w której my obecnie żyjemy i w jakiś sposób gdzieś przenikają się te światy ze sobą, światy właśnie popkultury ogłupiającej w pewnym sensie, ale również takiej, która pozwala wyciągać w inteligentnym ludziom wiele wniosków z tego, co i jak i dlaczego dzieje się obecnie. Mikołaj Marcela zresztą zajmuje się mocno popkulturą na Uniwersytecie Śląskim. Jest też gościem wielu konferencji naukowych a także autorem monografii dotyczącej różnego rodzaju potworów w literaturze, grozy, a także ogólnie w popkulturze. Książka nosi tytuł Monstruarium Nowoczesne i właśnie jest też książką, którą pragnę zdobyć, a kiedy właśnie uda mi się z nią zapoznać, będę mógł Wam coś więcej na jej temat powiedzieć. No i jak też sami widzicie i wiecie, Mikołaj Marcela był gościem tegorocznych światów grozy, gdzie wykłada właśnie na temat potworów i różnicy między potworem a człowiekiem, czyli to, że tak naprawdę potwór może mieć dużo lepsze i ciekawsze i bardziej beztroskie życie niż ten właśnie współczesny, zagubiony, po części zestresowany człowiek. Na książkę nie martwi, myślę, że warto się załapać. Będzie to lektura trochę odmienna, od większości stereotypowych powieści, czy też filmów na temat zombie. No i mam nadzieję, bo słyszałem też o tym, że kontynuacja tej książki również będzie miała miejsce, a dla mnie byłoby to z pewnością coś ciekawego. Po co z chęcią sięgnąłbym znowu. Jako, że w dzisiejszym Misterium grozy trochę mniej treści, więc pomyślałem sobie, że wypełnię niektóre luki muzyką. W związku z tym pomyślałem sobie o tym, jako że niebawem wydawnictwo Thrashing Madness wydaje album grupy Planet Hell, można by było ich zaprezentować. Ich pierwsza płyta Mission One w całości poświęcona jest twórczości Stanisława Lema, co jest dla mnie bardzo znamienite i ważne. Sama muzyka zespołu to taki progresywny death thrash metal, który oczywiście fanów gatunku może bardzo, bardzo ucieszyć, a tym bardziej, że sam zespół wokół swojej płyty roztacza właśnie urok takiego prawdziwego, klasycznego science fiction. Planet Hell i utwór Mask. W ostatnimi czasy wydawnictwo Horror Masakra bardzo zaskoczyło nas wydaniami swoich najnowszych pozycji książkowych. Ano książki te takie jak właśnie trzymany przeze mnie dzisiaj Sakrament Okrucieństwa część pierwsza, a także Antologia Krew Zapomnianych Bogów, to książki wydane w twardych oprawach, wydane na bardzo wysokiej jakości papierze, są po prostu, można powiedzieć, jakby nieadekwatne do treści, które się w nich znajdują. Aczkolwiek krew zapomnianych bogów może bardziej pasuje jej takie naprawdę fajne wydanie w twardej oprawie, ale szczerze mówiąc, o sakramencie okrucieństwa, można powiedzieć, że tutaj jestem mile zaskoczony. Nie mówię, że to jest źle, że takie wydanie się pojawiło wręcz przeciwnie, bardzo dobrze i muszę tutaj bardzo, bardzo wydawnictwo Horror Masakra z tego względu pochwalić. Sam zresztą dostrzegam to, że Horror Masakra ciągle dąży do coraz wyższej jakby jakości zarówno i swoich tekstów, pomysłów, jak i właśnie wydań, no aczkolwiek pod względem właśnie takim składu, czy też pewnego rodzaju no można szeroko powiedzieć graficznym. Dalej ma tutaj pewien charakter taki, no nie do końca już bym chciał powiedzieć, że zinowy, ale tutaj można by bardziej lepszym słowem byłoby oldschoolowy. Horror, masakra pozostaje więc oldschoolowa, ale no jakby w nowej szacie graficznej. Jeżeli chodzi o sakrament okrucieństwa, mamy dwa opowiadania. Łukasza Radeckiego, ubój, no i Tomasza Murdum X, siwca, pochybel. Dwa opowiadania, które oczywiście mają być w klimatach horroru gor. Oczywiście w tym klimacie są. Ale tu od razu spieszę na samym początku wyjaśnić, że sakrament okrucieństwa jest pozycją książkową naprawdę nietuzinkową i podtrzymuje w sobie to, co ja bardzo w utworach, czy to, to właśnie Tomasza Siwca, czy też w niektórych utworach, które wspólnie pisał chociażby z Karoliną Mangustą-Kaczkowską, pozostaje to, co ja bardzo lubię, że ten horror gore jest horrorem jednocześnie mocno zaangażowanym. Nie jest to głupa wasieczka, nie jest to jakiś pomyślik, który rozwijał się tam w jakieś opowiadanie, które tak naprawdę nic ze sobą nie nosi, jest sporo takich utworów w polskiej literaturze grozy, na szczęście większość z nich pozostaje w sferze internetu, a nie publikacji książkowych, a tutaj w przypadku właśnie tych dwóch autorów Łukasza Radeckiego i Tomasza Siwca trzeba powiedzieć, że ma się do czynienia z gore, ale tej najwyższej, ja bym mógł powiedzieć, klasy. Zacznijmy więc może od Łukasza Radeckiego i opowiadania UBÓJ. Łukasza Radeckiego tekstów czytałem ostatnio dosyć sporo. No i muszę powiedzieć, że jakoś nigdy się nie zawiodłem. Ubój jest kolejnym utworem, który może na początku, tak jak zarzucił tutaj Sebastian Sokołowski w, na blogu Okiem na Horror, że u Łukasza mamy zbiórkę już pewnych znanych elementów z filmów gore. Owszem, są, pojawiają się, aczkolwiek mają w sobie coś takiego, że Łukasz Radecki swoim stylem pisarskim bardzo wciąga nas od razu w całą historię. Ja szczerze powiedziawszy, muszę się przyznać, powiem to bardzo szczerze, zawsze kiedy mam sięgać po kolejne utwory wydane przez horror masakrę, myślę sobie, ah odłożę, to może na później, a może jak złapię jakiś klimat taki odpowiedni do książki Gore, to wtedy się za to wezmę. No i kiedy łapię wreszcie ten klimat, zabieram się za te utwory, łapię się na tym, że już Wsiąkam w nie, zostaję do samego końca, więc tak było właśnie z, czy to ze zbiorem opowiadań Tomka i Karoliny Kaczkowskiej, czy też właśnie z książką Marka Grzywacza, Bogini z nożem w dłoni. To były te utwory wydane przez horror masakrę, które odkładałem, a kiedy tylko się za nie zabrałem, wnikałem w nie bardzo silnie i naprawdę uważam, że były to lektury bardzo, bardzo dobre. Podobnie jest z Ubojem Łukasza Radeckiego, gdzie Zaczyna się wszystko od sytuacji, kiedy budzi się pewna kobieta rzucona z, razem z, gdzieś w, jaką, w jakiejś ciemnej celi. Oczywiście strasznie tam wszystko śmierdzi, ona jest poturbowana, nie wie dlaczego tam w ogóle się znalazła. No, po czym oczywiście przychodzą do niej mężczyźni, którzy wytargają ją na taki plac, na którym właśnie rozpoczyna się ów tytułowy ubój. Ten ubój polega na tym, że wszystkie osoby, które zostały porwane jakby z, gdzieś z całej Polski są zwyczajowo zabijane i traktowane jak mięso, które później rzeźnicy rozkładają, porce, parcelują i cóż, co z tym się dalej dzieje? strach pomyśleć. No ale w całej tej historii jest jeden szkopuł, bowiem wszystkie osoby, które są zabijane podczas tego uboju, uboju, który notabene odbywa się raz w roku, no i jest to na tyle jakby mała skala wśród zaginięć ludzi, że nikt jakby no, nie zwraca na to większej uwagi, co zresztą jest bardzo fajną, fajnym zabiegiem ze strony Łukasza Radeckiego, bo tak naprawdę, kiedy wnika się w statystyki zaginięć, jest to naprawdę rzecz mocno przerażająca. Ja kiedyś czy to właśnie czytałem artykuły, czy słuchałem reportaży na ten temat w radiu, to gdyby tak wszystko zebrać do kupy, jest to naprawdę przerażający preceder i te zaginięcia, no wiadomo, łączą się z tym, że czasem ktoś ma dość swojego życia bierze, nawet nie bierze manatek, po prostu goły, bosy i szczęśliwy ucieka z tego, co ma, woli gdzieś rozpocząć inne życie. Bywają też takie przypadki, uciekają oczywiście dzieci z domów ze wzglę... z różnych względów wiadomo, takie rzeczy się zdarzają, ale są też zaginięcia, których zupełnie nie da się wyjaśnić i które jakby nie mają żadnych podstaw. No a właśnie te zaginięcia później przez lata są po prostu sprawami niewyjaśnionymi, w końcu zamykanymi, bo żadnych poszlak na to nie ma. To, to jest rzecz bardzo przerażająca i ja w sumie mam też jednego kolegę, któremu zaginął tak właśnie ojciec. To rzecz, która z tym ojcem mojego kolegi to różnie by mogło być, ale jednak zaginięcie takie zupełnie bez śladu, jest sprawą, jak już wspomniałem, dosyć mocno przerażającą. Łukasz Radecki, biorąc jakby na warsztat ten motyw, usprawiedliwił nim cały ubój i cały proceder, całą działalność tych ludzi, którzy w to są zamieszani. No i tutaj właśnie mamy do czynienia z takimi zaginięciami, kiedy nikt po nikim specjalnie nie płacze, no ale... Trzeba też powiedzieć, że do tego uboju nie są wybierani przypadkowi ludzie, ale co odkrywa się w miarę czytania opowiadania, są pewne warunki, które te osoby muszą spełnić, no i wtedy trafiają na ten niestety niesamowity ubój. Naszej głównej bohaterce udaje się taki ubój dziwnym trafem przeżyć. No i właśnie to, że ona przeżywa ten ubój, następnie jakby wypadki, które toczą się dalej, doprowadzają nas do wyjaśnienia całej tej sytuacji. Ja ją troszeczkę wam tutaj zaspoilerowałem, można tak powiedzieć, ale to jest tylko kropla w morzu tego, z czym będziecie mieli dalej do czynienia. U Łukasza Radeckiego bardzo mocny nacisk został położony też na pewnego rodzaju taką rzecz dla człowieka jakby znamienną. Przede wszystkim dla człowieka tutaj teraz współczesnego człowieka żyjącego w bezpiecznych domkach z internetem jako oknem na świat, gdzie tak naprawdę bardziej rozczulają nas cierpienia zwierząt gdzieś torturowanie tych zwierząt w przypadku, powiedzmy, koncernów medycznych czy też kosmetycznych, które badają swoje preparaty na biednych tych króliczkach, myszkach itd. Bardziej tu właśnie człowiek potrafi się rozczulić, gdzieś być empatyczny, niż to, kiedy widzi, powiedzmy, rozwalone miasta gdzieś bombardowane, rozstrzeliwanych ludzi, jakby współczucie człowieka bardziej przenosi się na świat zwierzęcy niż na świat ludzki. To jest bardzo tutaj znamienne i ważne w tym opowiadaniu. To, kiedy my bardziej jesteśmy w stanie współczuć wspomnianym zwierzętom niż w sumie ludziom, którymi sami jesteśmy, ale może być to też związane z tym, że przecież człowiek jest na tyle okrutny, na tyle wiele rzeczy złych, niegodziwych popełnił, że jemu się tak naprawdę nie współczuje, a właśnie bardziej współczuje się tym, w cudzysłowie, niewinnym zwierzętom. W w opowiadaniu Łukasza Radeckiego właśnie to ten motyw, wątek emocjonalności człowieka jest bardzo istotny i tym samym właśnie to jest w pewnym sensie sednem tego opowiadania. To wiąże się oczywiście, jak już wspomniałem, z okrucieństwem wewnątrz człowieka, ale też właśnie z tym, jak ludzkie, że... Ludzkie życie potrafi się potoczyć i jak różne sploty zdawałoby się przypadków prowadzą do czegoś, co tak naprawdę zdaje się być później mocno, mocno zaplanowane. W uboju jest trochę też teorii spiskowych, o których dzisiaj już wspominaliśmy, no i dzięki temu opowiadanie nabiera naprawdę głębokiego wymiaru i według mnie Ubój to naprawdę świetna, świetna nowelka. Powiem tutaj zamiennie, czy opowiadanie, czy nowelka, bo tak na dobrą sprawę to Sakrament Okrucieństwa, będący pierwszą częścią takich książek, duetów, można powiedzieć. To jest zbiór właściwie dwóch nowelek, w które nie przekraczają 70 stron łącznie. Czyta się je naprawdę szybko, a że są naprawdę bardzo... Fajnie napisane językiem takim prostym, ale bardzo wciągającym. Tak więc trzeba na to też zwrócić uwagę. Podobnie jest oczywiście z opowiadaniem Tomka Siwca Pochybel. W tym opowiadaniu również bardzo mocne są elementy emocjonalne, tylko że już bardziej takie dramatyczno-społeczne można byłoby Powiedzieć. Opowiadanie po Chybel jest opowiadaniem o samobójcy. Ten, że samobójca po prostu wcześniej, jak to często bywa, zniszczył życie swoich bliskich, no i nie mogąc poradzić sobie z tym, czego dokonał, ponieważ dokonał rzeczy nieodwracalnych, przyczynił się do śmierci dziecka, no i tym samym postanowił jednak skończyć ze swoim marnym życiem. Doszedł do wniosku, że te błędy, których popełnił, nie da się już naprawić, nie da się odwrócić. No i w wyniku rozpaczy na to swoje życie się targnął. Targnął się, ale czy tak do końca mu się to udało? W opowiadaniu Tomka Siwca motyw właśnie istnienia Umysłu istnienia po śmierci właśnie człowieka jest tutaj mocno wyeksponowany i mamy do czynienia z pewnego rodzaju taką dwoistością światów. Znaczy, jestem bardziej przekonany, że w tym wypadku samobójstwo się udało, aczkolwiek do końca nie jesteśmy tego. Pewni. Nie jesteśmy też tego pewni, w jaki sposób y, wygląda to życie po śmierci i jak może ono być okropne, wtedy, kiedy mamy do czynienia z samobójstwem. Samobójca to też często właśnie w różnych czy to opowieściach związanych z wątkiem religijnym, czy też właśnie takim moralizatorskich można powiedzieć, to samobójca po śmierci właśnie trafia przede wszystkim do jakiegoś piekła, do świata naprawdę okropnego, ze względu na to, że skoro on nienawidził swojego własnego życia, to tym bardziej jeszcze po tej śmierci będzie za to cierpiał. Tak naprawdę właśnie to cierpienie po śmierci stara się później główny bohater w jakiś sposób odpokutować tym swoje winy, ale tak naprawdę jak okropne jest piekło, właśnie możemy przekonać się w opowiadaniu po hybel. Ja ze swojej strony sam osobiście mógłbym powiedzieć, że opowiadanie o Hybel właśnie jest e, czymś takim, co pojawiało się w moich e, dyskusjach z przyjaciółmi na temat śmierci, na temat tego, co może istnieć e, po niej. No i e, Tomek, Siwiec w tej swojej noweli spełnił jakby te najgorsze przewidywania, spełnił najczarniejszy scenariusz. To wszystko oczywiście jest też okraszone sporą dawką elementów gory, bo tak jak jest zapowiedziane na samym, nawet na okładce, jest to tutaj właśnie tematyka oscylująca w klimatach horror, gore i tym wszystkim, którzy sympatyzują z tego typu literaturą, tego nie zabraknie. Oni będą mieli to w, we właściwych proporcjach. Ale właśnie co jest znamienne dla tej książki i co ja bardzo właśnie sobie cenię, to to, że w tych opowiadaniach pojawiają się naprawdę istotne i ciekawe problemy naszego życia współczesnego i ten horror jest horrorem pełną gębą, ponieważ odnosi się do czy to właśnie naszych lęków czy też naszych jakiś Rzeczy w naszej rzeczywistości, które wzbudzają strach, tak jak właśnie w uboju Łukasza Radeckiego te, ten element zaginięć ludzi, no i tutaj właśnie w, u Tomka Siwca element właśnie kary za swoje postępowanie. Ten moralizatorski jakby wątek e, też ma w sobie sporo okrucieństwa, ponieważ widać w nim, że to, co my zrobimy złego za naszego życia, nigdy nas jakby nie opuści. No cóż, przerażająca perspektywa i warto według mnie z sakramentem okrucieństwa się zapoznać, a jednocześnie właśnie tutaj ten taki pewien religijny element tytułu, czyli sakrament, myślę, że dosyć trafnie oddaje to, co znajdziemy w tej książce. Tak więc Sakrament Okrucieństwa z pewnością chciałbym Wam polecić jako naprawdę dobrą książkę, książkę w tematyce Gore. A czy miałbym jeszcze jakieś zastrzeżenia do tych opowiadań? Gdyby spojrzeć na nie z takiego bardzo surowego punktu widzenia z pewnością znalazłoby się kilka takich miejsc. Przede wszystkim nawet sama postać głównej bohaterki, która u Łukasza Radeckiego przeżywa ów ubój. Bardzo ciężko można było powiedzieć byłoby jej zrobić to wszystko co zrobiła w tym opowiadaniu ale w tych właśnie jakby niedoskonałych elementach też tkwi siła tego typu literatury, tego typu horroru. Tutaj ważna jest właśnie istota całego, całej wymowy opowieści. Opowieści są też krótkie i właściwie cała fabuła musi skupić się na tym najważniejszym, co ma na autor do przekazania, a jak już wspomniałem, w Sakramencie Okrucieństwa do przekazania trochę jest. Ja wam właśnie życzę tym samym interesującej lektury i każdy kto ceni sobie taki typ horroru znajdzie tutaj wiele dla siebie, no a inni myślę, że warto byłoby sięgnąć, warto przeczytać, no i z kolejnymi wydawnictwami horror-masakry też się zapoznawać, bo jak widzę poziom, który prezentują jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. 23. Misterium Grozy czas przyjdzie zakończyć i ja tym samym mam nadzieję, że nie rzucam słów na wiatr i spotkamy się już normalnie za dwa tygodnie. Wtedy też mam nadzieję, że będziemy kontynuować naszą strefę audiobooków No i tym samym będzie ze mną jeszcze kilka innych osób, ażeby audycja była bogatsza w treść, bo wiadomo, że nawet mimo tego, iż ja coś zawsze dla was przygotuję, to warto też posłuchać innych osób, które równie mają ciekawe rzeczy do zaprezentowania. Dziś na zakończenie przygotowałem dla Was utwór pochodzący z soundtracku do włoskiego, klasycznego horroru, który u nas przetłumaczony został w tytule jako 7 Bram Piekieł, a tak naprawdę jego tytuł angielski brzmiał The Beyond. Z tego właśnie soundtracku pomyślałem o utworze otwierającym go, czyli Verso Linotto i życząc wam mrocznego kontemplowania włoskiego horroru, mówię dobrej nocy i do usłyszenia za dwa tygodnie, a oczywiście do skontaktowania się przez ten cały, cały czas na Facebooku, bo jeżeli ktoś słucha okazyjnie Misterium Grozy gdzieś nie znając naszego profilu facebookowego, to oczywiście serdecznie na ten profil zapraszam, wpisując w wyszukiwarkę Misterium Grozy z pewnością nie traficie nigdzie indziej, tylko do nas.